Czasie plotki. Usiadła zięba na dębie. Na pewno dziś się przeziębie. Dostanę chrypki być może. Głos jeszcze stracę, broń Boże. A koncert mam zamówiony w najbliższą środę u wrony. Jęknęły smutnie żołędzie. Co będzie, ziębo? Co będzie? Leć do dzięcioła, do buka. Niech dzięcioł ciebie opuka. Podniosła lament Sikora. Podobno zięba jest chora. Gil z tym poleciał do szpaka. Jest sprawa taka, taka. Mówiła właśnie Sikora, że zięba jest ciężko chora. Poleciał szpak do słowika Ze słów sikory Wynika, że Ziemba Już od miesiąca Po prostu jest konająca Słowik wróblowi polecił By trumnę dla Ziemby sklecił Rzekł wróbel do drozda Droździe? Do trumny przynieś mi gwoździe Stąd dowiedziała się wrona Że Ziemba na pewno kona A zięba? Nic nie wiedziała, na dębie sobie siedziała, aż jej doniosły żołędzie, że koncert się nie odbędzie Gdyż zięba właśnie umarła na ciężką chorobę gardła